Czyli w naszym dzisiejszym rozważaniu możemy dostrzec obraz Pana Jezusa? Starzy Kaznodzieje mówili, że jak się dobrze wytęży oczy, to się go zawsze dojrzy. W Jego Słowie. Więc i dzisiaj wytężmy nasze oczy i spójrzmy na naszego Pana w tym fragmencie. Pan Jezus dokonał wielkiego zbawienia, wyzwolenia z mocy duchowych amonitów. Czy jednak wszyscy są mu za to wdzięczni i uznają jego panowanie? Ilu dziś jest takich Efraimitów, którzy traktują największego zbawiciela tak jak tamci Efraimici potraktowali Jeftę. Oni też nie chcą zadowolić się zbawieniem, którego dokonał za nich wyzwoliciel i za które nie należy im się żadna chwała, które mają po prostu przyjąć w pokorze, jako łaskę. Ilu dzisiaj jest takich, którzy nie chcą wyzwolenia z łaski. Nie potrzebują łaski. Ale uważają, że aby zbawienie było skuteczne, oni też muszą mieć w nim udział. I w swej pysze i duchowej ślepocie nie widzą swojej słabości i nieużyteczności w tym wielkim boju z grzechem, nieprawością śmiercią duchową które przerastają siły największych mocarzy z rodu Adama i dzisiaj jest wielu takich Efraimitów którzy bluźnią Panu Jezusowi drwią z Niego i z Jego Kościoła duchowych kilatczyków, ale kiedy przyjdzie im przeprawić się przez Jordan śmierci nie będzie im do śmiechu. Ale ich własne usta wydadzą na nich wyrok potępienia. Oto dzisiaj Pan Jezus dyskutuje. Oto dzisiaj Pan Jezus przemawia i mówi wybierz życie, abyś żył. Nie wierzgaj przeciwko ościeniowi. Skorzystaj z tego zbawienia, które ja Ci oferuję darmo, z łaski, bez Twoich uczynków, bez Twoich dodatków. Ale weź je taki, jaki jest, doskonały. W pokorze przyjmij je i stań po mojej stronie i służ mi i bądź mi wierny. Oto dzisiaj jeszcze trwa ten dzień łaski, i dzień zbawienia. Uniszmy się przed naszym zbawcą i wielbimy go za to wielkie wybawienie z opresji, grzechu, śmierci i szatana. Z wdzięcznością patrzmy na ten zbroczony krwią krzyż Golgoty i z pokorą przyjmijmy objawioną w nim łaskę. Wstańmy proszę do modlitwy jeszcze kochany Panie Twoje słowo pełne jest napomnień do tego jak mamy żyć, jak mamy postępować czego mamy się wystrzegać przed czym mamy się chronić, Od czego uciekać Ale wiemy, że to wszystko Sprowadza się do tego Co jest w naszych sercach Kto rządzi w naszym życiu Czy nasze serca są nadal w niewoli grzechu I nadal w niewoli tego świata W niewoli złego Czy zostaliśmy wyzwoleni przez Ciebie Czy jesteśmy Twoimi wyzwoleńcami którzy są wolni nie, aby żyć, jak im się podoba, ale są wolni, aby Tobie służyć i pełnić wolę Bożą z serca. Kochany Panie, nasze słowa mogą nam pokazać, gdzie są nasze serca, ale pilnowanie tylko naszych słów nie zmieni stanu naszych serc. My potrzebujemy tej zmiany wewnątrz, głęboko w naszym jestestwie, Twojego oczyszczenia, Twojego uświęcenia, Twojego wyzwolenia i tylko wiemy, że Ty masz moc to uczynić. Wszelkie nasze wysiłki, starania, wszelkie nasze dobre chęci, i obietnice to wszystko wcześniej czy później okazuje się niewystarczające i marne i ponosimy w tym klęski, upadki i w swej pysze potykamy się o nasze wysiłki wszelka nasza sprawiedliwość jest jak szata sprugawiona. i nie ma w nas niczego czym moglibyśmy zwyciężyć nasz grzech i naszą nieprawość Ty Panie poszedłeś na krzyż i tam ofiarowałeś swoje czyste nieskalane doskonałe życie tam Panie w nasze miejsce umarłeś i w nasze miejsce cierpiałeś i w nasze miejsce dokonałeś tego zwycięstwa w tym wielkim boju, który tam stoczyłeś daj Panie abyśmy z wiarą z ufnością z pokorą trwali przy Tobie patrząc na Twój krzyż ufając w to wybawienie, które tam się dokonało i nie szukając usprawiedliwienia dla siebie w niczym innym jak tylko w Twoim krzyżu, jak tylko w Twojej ofierze, jak tylko w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu to nas. Pomóż nam, kochany Panie, trwać przy Tobie i niechaj ta nasza jedność z Tobą dokonuje rewolucji w naszych sercach, w naszym myśleniu i owocem tego wiemy, że będą inne słowa, inne czyny, inne życie. dziękujemy za to wielkie zwycięstwo, za to wielkie zbawienie, za tą wielką łaskę, za Twoje wielkie miłosierdzie. Oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci cześć i korzymy się przed Tobą, Panie, prosząc, byś oczyścił nasze serca z wszelkiej pychy, z tego wszystkiego, co jeszcze nas powstrzymuje przed pełnym oddaniem się Tobie, co uniemożliwia Twoje łaskawe działanie w nas. Niechaj dzisiaj, ten czas, który spędzamy na rozważaniu Twojej śmierci, Twojego cierpienia, tego zbawienia, które tam zgotowałeś dla nas, na tym krzyżu Golgoty. Niechaj dzisiaj będzie narzędziem, które wykorzystasz, Panie, w przemianie naszych serc. O to bardzo Cię prosimy wyznając naszą bezradność i słabość i Tworą wielką moc. Po błogosław, drogi Panie, ten chleb, który przypomina nam Twoje ciało wydane za nas. Twoją pamiątkę. Łamiemy ten chleb, wielbiąc Cię i dziękując Ci za to, żeś wydał samego siebie za nas. ten kielich wina prosimy po błogosław, drogi Panie ten kielich, który przypomina nam o Twojej krwi przelanej na tym krzyżu Golgoty o jakże wdzięczni jesteśmy za moc tej krwi, która nie tylko przykrywa, ale zupełnie snazuje wszelki grzech Panie dziękujemy, że te słowa w Twoim słowie tak nas pokrzepiają, kiedy myślimy o tym, że nasze grzechy są oddalone od nas, tak daleko jak wschód od zachodu. I że naszych grzechów i nieprawości nie wspomnisz więcej. Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci za moc Twojej krwi, która doskonale oczyszcza, uwalnia i czyni nas sprawiedliwymi i świętymi przed obliczem Twoim. Nie z własnej sprawiedliwości, ale w danej nam sprawiedliwości, Twojej sprawiedliwości. Chwała Tobie. Chwała Tobie, nasz drogi Panie. Dzięki Ci. Po błogosław prosimy ten kielich. I teraz też błogosław nam wszystkim. Tym, którzy brać będą z tego chleba i z tego kielicha. Tym, którzy jeszcze się wstrzymują. Błogosław, Panie. I przemawiaj do każdego serca i wykonaj nas Twoją świętą pracę. Prosimy. Prosimy. W Twoim świętym imieniu, kochany Jezu. Amen. Proszę, aby te osoby, które nie przystępują do wieczerzy, usiadły teraz na chwilę. Te osoby, które przystępują, i pozostaną stojąc.